Dzień czwarty. Kropla za kroplą rozbija się o asfaltową nawierzchnię jezdni. Światła mienią się setkami barw, a samochody pozostawiają po sobie krwiste ślady na długim czasie naświetlania. Samochód cicho warkocze. Warkocze i sznure ciągną się ulicami i uliczkami brukiemi wielopasmówkami. Każdy próbuje wrócić do swojego domu czy mieszkania żony. Dziewczyny, mężczyzny czy chłopaka. Deszcz wzmaga się, a wycieraczki strącają kolejne to porcje wody z przedniej szyby O tej porze miało nie być korków. Gdzie oni kurwa wszyscy jadą? Każdy z kierowców powtarza sobie tę mantrę, zatrzymując się na kolejnych światłach. Kamera zmienia ujęcie, a ja wyglądam przez okno na czwartym piętrze hotelu La Muerte, na skrzyżowaniu 7 i 14. Pokój numer 14 to zadbane pomieszczenie, oddzielone od łazienki jedną parą drzwi, które w tej chwili są uchylone. Sączy się za nich światło, które miękką smugą wkrada się na bordową wykładzinę, ale w tym świetle jednak wszystko jest bordowe no na muerte wychyla się skrycie tuż nad framugą wypełniając czternastkę posoką stoję oparty czołem o szybę i wyłapuję kolejne to szczegóły spośród strug deszczu i zimnych wzorów na szkle pustka chłód i oczekiwanie biją ze mnie jak ciepło z kaloryfera aura unosi się liście ponad podłogą zbyt ciężka by zapełnić pokój Biorę głęboki wdech, pozwalając, by mięśnie na chwilę rozluźniły się, by stres wsiąkł w wykładziny koloru bordo. A ściany są koloru barzowe chyba. Drzwi skrzypią nimi miłosiernie powoli, uchylane stopniowo, a czy jednostajnie. Ktoś wchodzi do pokoju numer 14 i czuje się tutaj wyjątkowo swobodnie. Wie, gdzie mnie znaleźć. Przecież bywał w nim już nie raz, nie dwa, zupełnie jak ja. Każdego roku o tej samej porze, gdy słońce zajdzie za horyzontem, a ulice zaleje pierwszy jesienny deszcz, spotykamy się ponownie w tym samym składzie. Ja i ona. Czasem odwiedza nas także on, jednak wpada chyba nie do niegrzecznościowo od stary kumpel, który o sobie przypomina. Ale ja i tak nie zapominam. Lubię milkną, a cisza, która zalega w pomieszczeniu Po koncercie zardzewiałych zawiasów Jest nie do zniesienia Atmosfera jakby gęstnieje A dotychczas chłodne powietrze Tłoczy się wokół mojej sylwetki Jak karykaturalny sweter Nie jeden z tych no, modnych wymysłów współczesnych Niby to projektantów mody, Tylko ten jedyny prawdziwy Robiony na drutach z włóczki Którą babcia zawsze kupowała U sąsiadki co sklep prowadziła ten sweter, którego jako dzieciaki nie chcieliśmy zakładać, a dzisiaj oddalibyśmy za niego całą swoją szafę. Ten najcieplejszy i najwygodniejszy, choć z pewnością odstający od współczesnej mody. Chociaż kto to zresztą wie, co teraz jest w modzie. Równie dobrze jutro ludzie mogą wyjść z typowej sieciówki z reklamówką pełną para babcinych swetrów. Nie słyszę kroków ze swoimi plecami, ale ucisł w klatce utrzymuje mnie w pewności, że zbliża się. Centymetr po centymetrze zupełnie jakby zakradała się za moje plecy próbując pełznąć pod koszulę. Wsiąknąć w materiał spodni. Tylko jakoś moich butów nigdy nie chce nosić aż dziwne. Dobry wieczór, to już czas. Słyszę wodzicielski szep, szept tuż za moim uchem, gdy ta obejmuje mnie w pasie przytulając się do moich pleców. I długie palce i dłonie o gotyckim rysie jak zwykle są mleczno-biała, a przynajmniej powinny być, jednak w tym pomieszczeniu wszystko jest w kolorze Bordo. Witaj moja depresja. Mózka mnie zimnymi wargami w skronia. Mnie nie pozostaje nic innego jak burza jej kasztanowych włosów.